Jan Długosz w swoich rocznikach napisał o Mieszku Drugim: Od początku panowania okazał się człowiekiem gnuśnego charakteru, tępego umysłu, niezgrabny, w radach nierozsądny, w działaniu słaby, mało zdatny do większej wagi. Nie tylko sam nie chciał zmądrzeć, ale i nie szanował ludzi rozumnych. Innego zdania władcy był Paweł Jasinica w książce Polska Piastów. W roku 1031 spada na Polskę uderzenie z dwóch stron. Od zachodu Niemcy, wraz z którymi idzie książę Otto, od wschodu Rusini Jarosława, popierający bez Bezpryma i znowu odbierający Grody Czerwieńskie. Mieszko nie sprostał koalicji i musiał się schronić w Czechach. Historia Żywa. U 15 historyków Mieszko II nie miał dobrej prasy. Uważali, że jego charakter doprowadził do upadku państwa polskiego, niszcząc dorobek wybitnego ojca Bolesława Chrobrego. Nam współcześni dziejopisarze traktują Mieszka II lepiej. Ich zdaniem to niekorzystna sytuacja polityczna doprowadziła Polskę na skraj przepaści. Władca tej sytuacji nie sprostał. Ale syn Mieszka drugiego Kazimierz Odnowiciel, najpierw uciekinier, następnie więzień, wreszcie mąż stanu, po prostu spacyfikował wrogich sąsiadów i odzyskał kontrolę nad buntującymi się regionami. Czy musiało jednak dojść do tego pierwszego upadku Polski i jakim kosztem udało się z niego podnieść? To są lata 1025-1058. W drugiej audycji cyklu poświęconego nadchodzącej setnej rocznicy powrotu Polski na mapę Europy w 1918 roku przypominamy wydarzenia z przeszłości, które budowały naszą niepodległość i suwerenność, także te, które powodowały ich utratę. Jakie z nich wynikają nauki na przyszłość? Profesor Andrzej Nowak jest gościem radiowej Jedynki, historyk, publicysta, nauczyciel, akademicki, sowietolog, członek Narodowej Rady Rozwoju, autor Dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Dzień dobry, witam serdecznie. Dlaczego właściwie wbrew zwyczajowi chrobry przygotował do władzy średniego syna, mieszka? Czy nie bał się, że w ten sposób prowokuje przyszły, niepotrzebny być może konflikt? Sądzę, że cały okres, o którym dzisiaj będziemy mówili, jest szczególnie wdzięcznym tematem do rozmaitych analogii, refleksji i wyciągania ewentualnych nauk związanych ze znaczeniem niepodległości, bo właśnie jest to czas pytania o źródła upadku, kryzysu niepodległości i źródła zarazem tej mocy, która pozwala się z upadku podnieść, odbudować niepodległość. Bolesław Chrobry, przypomnijmy, miał cztery żony. Niewiele wiemy na temat pierwszych dwóch Trzecia była jego najukochańszą żoną, Emnilda, córka księcia Dobromira. Nie bardzo wiemy, pewnie jakiś nawrócony na chrześcijaństwo przedstawiciel książąt połapskich. W każdym razie ta ukochana żona Bolesława Chrobrego dała mu jako pierworodnego z tego związku syna. Mieszka to było około 990 roku. Z wcześniejszego małżeństwa z Węgierką. Nie znamy jej imienia, nie wiemy dokładnie o jej rodzicach. Wywodzony jest starszy brat, przyrodni brat Mieszka, Besprym, który odegra niedobrą rolę w tej historii, jaką mamy dzisiaj opowiedzieć, w historii rozpadu, zagrożenia polskiej niepodległości. Besprym został przeznaczony przez ojca do kariery duchownej. Miał również z czwartego małżeństwa, po śmierci ukochanej Emnildy, jeszcze dzieci Bolesław Chrobry i one także odezwą się, a raczej jeden przynajmniej odezwie się złowrogo w czasie kryzysu państwa polskiego. A więc ten z ukochanej żony Emnildy, Mieszko, został wybrany i przygotowywany był przez Bolesława Chrobrego do odegrania roli godnego następcy. Przygotowanie musiało być znakomite, bo świadczy o tym nie tylko dopuszczenie. Mieszka drugiego do współudziału w wyprawach wojennych Bolesława Chrobrego. Wiemy, że odgrywał kluczową rolę w wojnie z Królestwem Niemieckim już w 1013 roku, także w negocjacjach dyplomatycznych. No i w wyniku tych negocjacji dyplomatycznych właśnie po jednym z pokojów rozejmów w ramach tej wojny, po 1013 roku otrzymuje rękę no, jednej z najwspanialszych partii w skali całej chrześcijańskiej Europy, Erychezy księżniczki niemieckiej, która pochodziła z rodu cesarskiego, była bowiem wnuczką cesarza Ottona II i cesarzowej Teofano. A więc Mieszko II staje się no, postacią europejskiego formatu już przez to małżeństwo, ale jest także postacią wyjątkowego formatu przez swoje wykształcenie. Nie tylko znała łacinę, ale zna także Grekę, co było rzadkością oczywiście w ówczesnych elitach łacińskiej Europy. Podczas gdy Konrad, który został wtedy królem królestwa niemieckiego, a wkrótce cesarzem, był praktycznie analfabetą, a więc to władca Polski był wtedy wykształconym na skalę swojej epoki człowiekiem. To wykształcenie miało go przygotować do roli no, jednego z liderów ówczesnej Europy. Mieszko II doskonale rozumiał, że jego pierwszym obowiązkiem jednak nie jest być jednym z liderów Europy, ale być dobrym władcą państwa, które odziedziczył po ojcu. Dał zresztą temu piękne świadectwo jeszcze wcześniej, kiedy toczyły się walki z królestwem niemieckim w czasach Bolesława Chrobrego, król Henryk II próbował pozyskać syna, przeciwko ojcu, przeciwko Bolesławowi Chrobremu i namawiał go, żeby ten przeszedł na jego stronę, żeby odebrał władzę staremu ojcu, Bolesławowi Chrobremu i doprowadził do zgody z Królestwem Niemieckim. Grafie Zygfrydzie, rzeknijcie cesarzowi, iż jako mnie ojciec u granic krajów postawił, tak zdecydowany jestem bronić wedle sił moich ojczyzny. O którą rękę wyciągniecie. Zapisał to kronikarz Titmar i by ta ojczyzna była silna, mocna, pierwszym gestem, jaki uczynił Mieszko po śmierci swojego ojca było wznowienie koronacji. Koronuje się zaraz po swoim ojcu. Mamy drugiego króla w 1025 roku. To jest rok dwóch koronacji. W kwietniu najprawdopodobniej koronuje się Bolesław Chrobry i wkrótce umiera w czerwcu, a w grudniu najprawdopodobniej tego roku koronę królewską przywdziewa Mieszko II, co budzi furię wśród elit wschodnio-niemieckich. Tytuł królewski powinien należeć tylko sojusznikom, przyjaciołom cesarza. I rozpoczyna się walka, znów próba upokorzenia Polski, podporządkowania jej władzy Królestwa Niemieckiego, tym razem kierowanego ręką Konrada II. Czy Mieszko miał świadomość, jak pan sądzi, że sytuacja bardzo trudna dla nowo wybranego króla, przecież na starcie konflikt polsko-niemiecki? W tej walce nie możemy przenosić z kategorii dwudziestowiecznych Niemcy przeciwko Polsce. Niemcy były bardzo złożoną strukturą polityczną, zresztą są do dzisiaj, ale wtedy jeszcze bardziej podzieloną wewnętrznie i przecież list Matyldy Lotaryńskiej nie był tylko wyrazem uwielbienia księżniczki niemieckiej dla słowiańskiego władcy, ale gestem politycznym. Matylda, siostra żony nowego cesarza Konrada, pisze do Mieszka II taki list dedykacyjny wraz z piękną księgą modlitw wysłany do niego w 1026 najprawdopodobniej roku. List, w którym Matylda rozpływa się nad wyjątkowym wykształceniem Mieszka II. Matylda Lotaryńska prowadziła swoją grę polityczną o osłabienie Konrada. Wydawało się, że miał sojuszników w Niemczech przeciwko Konradowi Mieszko II. Dlatego śmiało wystąpił w obronie swojego królestwa w roku 1026-1027, kiedy ta konfrontacja z Konradem II się zbliżała. Niestety Konrad znalazł bardzo skutecznego sojusznika przeciwko Polsce. Polska urosła zbyt w moc, w potęgę, w niepodległość, wobec tego, Król Niemiecki oparł się o Czechy, z Czechami osłabić wspólnie Polskę. To był plan Konrada, ale czy nie lepiej byłoby, Mieszko II obrał taką taktykę więcej dyplomacji, mniej wojaczki? Skorzystał z tej awantury, książę Czech, który uwięził Mieszka II. Początkowo Mieszko bronił się bardzo dzielnie. W 1028 roku odparł energicznym kontruderzeniem na Saksonię atak czesko-niemiecki, ale w 1029 roku musiał się mierzyć już wspólnym uderzeniem czesko-niemieckim znów na Polskę. Szukał wtedy sojuszu, nie jest tak, żeby Mieszko był tylko odwojaczki, szukał sojuszu z Węgrami w których rządził jeszcze stary król Stefan, bo suwerenne Węgry, królewskie Węgry czuły się zagrożone rosnącą presją królestwa niemieckiego, cesarstwa, które chciało podporządkować wszystkich wschodnich sąsiadów. Ale w 1031 roku układ wrogów Mieszka II stał się zbyt potężny, by móc im sprostać. Wtedy bowiem dochodzi do pierwszego realnie naszej historii smutnego dla nas współdziałania między wschodnim i zachodnim sąsiadem polski. Wielki książę ruski Jarosław zwany Mądrym uderza od wschodu na Polskę, a od zachodu uderza wspólnie Konrad i książę czeski Udalryk. Zdoro świt Nastąpił szturm wojsk cesarskich. Rycerstwo polskie pod wodzą Mieszka zabiegło drogę napastnikom. O czasach Mieszka II mówi profesor Andrzej Nowak. Historia Żywa w 1031 roku Polska znalazła się w kleszczach dwóch sąsiadów z zachodu i wschodu. Czy mieszko mógł obronić Polskę w tej sytuacji? Wielki książę ruski Jarosław zwany Mądrym uderza od wschodu na Polskę, a od zachodu uderza wspólnie Konrad i książę czeski Udalryk. Przed takim uderzeniem z trzech stron właściwie, od południa, wschodu i zachodu, Mieszko nie był w stanie się obronić. I liczył na to, że jeśli gdzieś uda mu się przetrwać, to może u tego, który wydaje się najmniej groźnym wrogiem, czyli właśnie w Czechach, w Pradze. Uciekł do Pragi, gdzie został jednakże potraktowany bardzo mściwie. Bardzo brutalnie został wykastrowany. Tak, został poddany temu strasznemu czynowi. Nie złamał go jednakże ten moment, choć powinien. Wydawało się, że Polska znika z horyzontu politycznego Europy. I tu dochodzimy do jednego z kluczowych momentów tej historii, którą dzisiaj chcemy opowiedzieć. Niestety wielokrotnie powtarzającego się później w naszych dziejach. Otóż zagrożenie niepodległości Polski wyniknęło stąd, że byli w Polsce, w tej wspólnocie politycznej, która wtedy już... Polonią się nazywała, ci, którzy nie traktowali niepodległości jako wartości, ale którzy chcieli wykroić dla siebie jakiś kawałek władzy w Polsce i gotowi byli sprzymierzyć się z każdym z zewnątrz, żeby zniszczyć władcę suwerennej Polski. I tak było właśnie w 1031 roku, kiedy do Jarosława Księcia Ruskiego udał się bezprym jako kandydat do władzy. Ten starszy brat mieszka drugiego poprosił o pomoc wschodniego sąsiada. Zniszczmy Polskę, bylebym ja dostał jakiś kawałek władzy w niej. Do Konrada udał się z kolei młodszy przyrodni brat mieszka drugiego, Otton, i to z wojskami niemieckimi szukał dla siebie dzielnicy w Polsce. To była sytuacja rzeczywiście tragiczna, w pewnym sensie bardziej tragiczna niż we wrześniu 1939 roku, bo wtedy w 1939 roku, jak pamiętamy, nie było jeszcze otwartych kolaborantów ze stroną niemiecką czy sowiecką. Pojawią się od strony sowieckiej prędko, ale w roku 1031 tacy kolaboranci, można powiedzieć, z najjeźdźcicami przychodzącymi ze wschodu i zachodu jednocześnie na Polskę, Odegrali kluczową rolę w ściągnięciu tych najazdów. Oni zapraszali niejako do tego najazdu Bezprym i Otton. Nie zależało im na niepodległości, co udowodnił Bezprym w momencie, kiedy został wprowadzony do Polski przez oddziały ruskie. Bezprym, jak zapisał kronikarz niemiecki, kronikarz Hildesheim, odesłał cesarzowi koronę, którą brat jego niesłusznie sobie przywłaszczył. A więc Pesprym pokazał symbolicznie, na niepodległości, na koronie królewskiej mu nie zależy. Dostał z łaski sąsiadów władzy nad kawałkiem Polski i to mu wystarczy. Znienawidzony Mieszko został pokonany. Polska została zredukowana do bezsilnego buforu między władztwem królestwa niemieckiego Konrada, a władztwem Jarosława Mądrego, księcia ruskiego. Drugi młodszy brat Mieszka II dostał najprawdopodobniej Śląsk, a na Mazowszu uniezależnił się lokalny Wataszka, wcześniej urzędnik na dworze Mieszka, Cześnik Miecław. I w ten sposób rozpada się jedność państwa polskiego. Na Śląsku młody Otton, w Krakowie czy w Wielkopolsce jednocześnie także Besprym, na Mazowszu Miecław. Polska rozpada się na kawałki, ale wtedy właśnie Mieszko pokazał swój charakter. Mieszko wrócił w 1033 roku do Polski w momencie, kiedy bezprym został zamordowany, był zbyt okrutny, zbuntowali się przeciwko niemu poddani i Mieszko II scalił na nowo, chociaż był tak okaleczony, na pewno nie tylko fizycznie, ale przecież i psychicznie musiało to na niego oddziałać, ale wykrzesał z siebie dość siły, by znów zjednoczyć ziemie polskie, chociaż rdzenia tego dziedzictwa, które otrzymał po ojcu. Niestety umarł w maju. 1034 roku złamany tymi ciągłymi walkami w wieku lat 44. Kiedy zabrakło króla Mieszka, króla już bez korony, bo korona została odesłana, jak wiemy. Wtedy dokonał się następny akt tragedii. Załamało się społeczeństwo, załamał się porządek władzy. Okazało się, że niepodległość nie jest potrzebna dużej części, a może nawet większości społeczeństwa. To jest, myślę, bardzo ważne zagadnienie, które warto sobie i dzisiaj przemyśleć. Obawiam się, wielu z nas uważa, że niepodległość nie jest nam potrzebna. Można żyć bez niepodległości. Niepodległość przecież oznacza potrzebę płacenia podatków dla państwa, które jest wspólne i które wymaga obrony, wymaga utrzymywania porządku wewnętrznego. prawda? Skala obciążeń związanych z utrzymaniem imperium Bolesława Chrobrego, z walką o obronę niepodległości przeciwko potężnym sąsiadom, była w roku 1032-1034 oceniona widocznie przez ludność zamieszkującą ziemię polską za zbyt wielką. I jednocześnie na drugiej szali tego, co daje ta niepodległość, nie leżał jeszcze wielki dorobek polskiej kultury, polskiej tożsamości, bo ona dopiero była u swojego początku. Nie było jeszcze Kochanowskiego, Mickiewicza, Chopina, nie było polskiego obyczaju, tradycji. Chrześcijaństwo przyniesione zostało zaledwie 60 czy 70 lat wcześniej w walce ze starą, lokalną tożsamością pogańską, podzieloną przecież na różne kulty plemienne. To wszystko sprzyjało rozbiciu niepodległości. Ten bunt, który następuje po śmierci Mieszka w 1034 roku jest buntem przeciwko niepodległości. I skończyło się tragicznie. Okazało się, że Polska bez niepodległości nie jest lepsza dla jej mieszkańców. Ideał anarchii bez państwa nie jest do utrzymania, bo zawsze ktoś sięga po władzę. I tak było właśnie w roku 1034. Po władzę sięgnęli najpierw oligarchowie, można powiedzieć. Lokalni można władcy, którzy skoro zabrakło dynastii, skoro wybuch powszechny bunt, to oni sięgną na tej ziemi, którą są w stanie ogarnąć swoimi wpływami w powiecie, w województwie, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, będą panami. Ich rządy nie były dobre dla tych powiatów czy województw. Ale w ślad za buntem pogańskim przeciwko chrześcijaństwu, w ślad za buntem społecznym przeciwko ciężarom państwa, ciężarom jego obrony. W ślad za buntem oligarchów, którzy chcieli wykroić coś dla siebie w tej sytuacji zapaści państwa, przychodzi w końcu najazd możnych sąsiadów. W tym przypadku ten najazd przyszedł z południa. Najgorszy, najbardziej niszczący być może w historii Polski najazd przyszedł z Czech w 1038 roku. Książę Brzetysław chciał pomścić czas, kiedy Bolesław Chrobry rządził w Pradze i ze swoim najazdem dotarł do Gniezna, spustoszył całkowicie centrum państwa polskiego i chciał zniszczyć polską tożsamość, wymazać. Zabrał bowiem wszystkie święte symbole tego, co wtedy reprezentowała polska państwowość i tożsamość. A więc relikwie świętych. Świętego Wojciecha, braci męczenników, którzy zostali zamordowani w 1003 roku i uznani za świętych. Kościoły spustoszył, zabrał wszystko, co cenne z nich. Zostawił po sobie zgliszcza, liczył, że teraz na gruzach zniszczonej do reszty Polski zbuduje potęgę własnego państwa czeskiego, do którego dołączył po drodze Śląsk. I w tym momencie przychodzi dziejowa rola wdowy po Mieszku II, rychezy, Ryksy i syna Mieszka II. O czasach Mieszka II i Kazimierza Odnowiciela mówi profesor Andrzej Nowak stoletni Kazimierz, syn Mieszka II, zdecydował się wrócić do Polski, chociaż mógł zostać księciem zupełnie niezłego księstwa zachodniego z racji koneksji niemieckich swojej matki. Właściwie dlaczego Kazimierz wraca na spustoszone ziemie polskie pierwszych piastów? To jest pytanie, na które odpowiedź przynosi sam twórca tego czynu. Kazimierz, słusznie nazwany odnowicielem. Te słowa przekazuje nieodległy przecież już od jego panowania, oddalony zaledwie o lat czterdzieści kilka od śmierci Kazimierza Odnowiciela, nasz pierwszy kronikarz, anonim zwany Galem. Otóż w jego kronice znajdujemy odpowiedź Kazimierza, na słowa cesarza niemieckiego, który proponuje mu, żeby ten objął jakieś wspaniałe, bogate księstwo w Niemczech, które ten, czyli cesarz mu daje chętnie i nie wracał do zniszczonego, spustoszonego, niebezpiecznego kraju. I wtedy usłyszał te słowa cesarz niemiecki, że żadnego dziedzictwa nie obejmuje się tak godnie i tak chętnie. Jak dziedzictwo po ojcu, to jest najważniejszy obowiązek, ważniejszy niż objęcie dziedzictwa po matce, Rychezie, no bo przez nią właśnie mógł liczyć na te koneksje niemieckie, czy po wuju. Jego wujem był, czyli bratem matki Rychezy, był kanclerz Królestwa Niemieckiego, arcybiskup Koloński, potężny Herman. To właśnie Rycheza i jej brat Herman sprawili, że nowy król niemiecki Henryk III zdecydował się pomóc Kazimierzowi Odnowicielowi. Oczywiście król niemiecki miał jeszcze jeden geopolityczny powód. Teraz Czechy urosły w potęgę. Groziły uniezależnieniem się od zwierzchności królestwa niemieckiego, a zatem Henryk uznał, że pora wspomóc Polskę. I to jest taki historyczny, polityczny paradoks, bo odwieczny wróg, z którym walczył Mieszko Chrobry, Czyli Niemcy pomagają wrócić Polsce na mapę Europy, bo to przecież na mieczach 500 niemieckich rycerzy Kazimierz wraca na spustoszone ziemie polskie. Paradoks to czy nie? Myślę, że paradoks tylko z punktu widzenia późniejszej historii Polski. We wczesnym średniowieczu Królestwo Niemieckie nie było głównym wrogiem Polski. Jeszcze raz to podkreślmy. Mimo długości tej opisywanej przez nas w czasie poprzedniej audycji walki Bolesława Chrobrego z Królestwem Niemieckim, to w pewnym sensie głównym, lokalnym rywalem Polski były Czechy. Prowadziliśmy trudną walkę o Śląsk przede wszystkim, o tę bardzo ważną dzielnicę z Czechami. A Królestwo Niemieckie Rozgrywało, jeśli można tak powiedzieć, tych dwóch swoich najsilniejszych wschodnich sąsiadów, czyli Czechy i Polskę, nawzajem przeciwko sobie, żeby żaden z tych wschodnich sąsiadów królestwa niemieckiego nie urósł zbytnio. I tak było właśnie również w roku. W 1039 czy 1041, bo historycy spierają się, kiedy wrócił ostatecznie Kazimierz, odnowiciel z tym właśnie wsparciem wojskowym udzielonym mu przez cesarza Henryka III z Niemiec. W każdym razie wrócił i potrafił przeciwstawić się Brzetysławowi, ale uzyskał także pomoc, zwróćmy uwagę, z drugiej strony. I to znów przeczy jakby takiemu stereotypowi, który przed chwilą zamajaczył. W naszej rozmowie stereotypowi z kolei Rusi jako odwiecznego wroga, czy Rosji. No właśnie, bo mówiliśmy o kleszczach, w jakich znalazł się ojciec Kazimierza Mieszko II z jednej strony zaatakowany przez wojska niemieckie, z drugiej przez ruskie. Bo znamy z historii takie kleszcze, które próbowały zdławić i kilkakrotnie wydawało się, że zdławiły skutecznie Polskę, Poczynając od sojuszu Albrechta Hohenzollerna, ostatniego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego, wielkim księciem moskiewskim Wasylem III na początku XVI wieku, przez oczywiście tragiczną już dla Polski historię sojuszu Fryderyka II pruskiego z Katarzyną II w XVIII wieku, który doprowadził do rozbiorów. No i wreszcie poprzez sojusz kanclerzy Bismarka i Gorczakowa na zduszenie powstania styczniowego, czy ten naj najbardziej tragiczny sojusz pakt Bentrop mołotow Tak nie było w 1041 roku. Jaki interes miał władca Rusi Jarosław Mądry, żeby pomóc Kazimierzowi? Interes, myślę, można odczytać w nowej pozycji, jaką uzyskał władca Mazowsza, Miecław. Ten ambitny wataszka lokalny, skoro opanował Mazowsze, rozwijał swoją ekspansję nie na zachód, tylko właśnie myślał o pójściu dalej na wschód i na północ, a więc na tereny, którymi zainteresowany był bezpośrednio także Jarosław Mądry, władca ruski. Obawiając się rozwinięcia tej ekspansji, nie polskiej, ale mazowieckiej, Miecława na wschód, uznał, że sąsiad naszego bezpośredniego sąsiada, może być naszym sojusznikiem. Od zachodu mogło być odbudowane państwo polskie, które osłabi tego ambitnego watażkę. Tak możemy próbować odczytać przynajmniej sens geopolityczny wsparcia, jakiego Jarosław Mądry, niedawno przecież niszczący państwo polskie, udzielił odbudowaniu państwa polskiego w roku 1041. Trzy wielkie wyprawy ruskie ruszyły na Miecława, na Mazowsze, pomagając Kazimierzowi Odnowicielowi odzyskać suwerenność nad tą ważną dzielnicą w 1041, i 1047 roku. Wtedy Jarosław Mądry przypieczętowuje z Kazimierzem sojusz dynastyczny. Kazimierz Odnowiciel otrzymuje rękę siostry lub córki. Historycy się spierają Jarosława Mądrego i odtąd wszyscy piastowicze będą nosili w sobie krew ruską. Poczynając od Bolesława Szczodrego, śmiałego, syna Kazimierza Odnowiciela. Z kolei Kazimierz Odnowiciel rękę swojej siostry Gertrudy oddał Izjasławowi, synowi Jarosława, a więc książęta Ruscy z książętami piastowskimi łączą się po raz pierwszy sojuszem dynastycznym. kolejna ciekawa historia, ciekawy fakt panowaniu Kazimierza Odnowiciela, bo władca Polan zasiada na Wawelu, czyli w stolicy państwa Wiślan. Bardzo cieszę się, że pani z Warszawy przypomniała ten ważny, nie tylko dla krakowian, ale dla Polski fakt. Rzeczywiście stolica suwerennej Polski przenosi się od 1040 czy 1041 roku do Krakowa, faktycznie. To jest efekt zniszczenia centrum wielkopolskiego władzy Polan. Najpierw przez bunt pogański, a potem przez najazd Brzetysława. Tam niemal kamień na kamieniu nie został, a Kraków został znacznie mniej zniszczony. A więc tu na Wawelu mógł Kazimierz odbudowywać centrum polityczne swojej władzy. Być może jakąś rolę odgrywał także sentyment, bo przecież Kazimierz wychowywał się na Wawelu, tutaj pobierał. Nauki był także wykształconym władcą, a więc tu w Krakowie tworzy się nowe centrum polityczne na miejscu spustoszonej Wielkopolski, Gniezna i Poznania, co nie znaczy oczywiście, że Kazimierz chciał zlekceważyć swoje wielkopolskie gniazdo, tylko wiele czasu zajmie, zanim uda się odbudować to, co dzisiaj nazywamy infrastrukturą. Kazimierz chcąc odbudować suwerenność Polski, Oczywiście chce koniecznie odnowić niezależną strukturę kościelną z arcybiskupstwem, ale udaje mu się to w pierwszej kolejności w Krakowie. W Krakowie zostaje wtedy powołany personalnie arcybiskup Aaron, a dopiero później uda się odnowić arcybiskupstwo w Gnieźnie. Ale sam fakt odnowienia godności arcybiskupiej w Polsce jest czymś niesłychanie ważnym. Przypomnijmy, Czechy będą miały arcybiskupstwo dopiero w drugiej połowie XIII wieku, 270 ponad lat po Polsce, po Gnieźnie, a dopiero arcybiskupstwo umożliwiało właśnie starania o pełną suwerenność. Kazimierz dba więc o podstawy tej suwerenności, ale jej w pełni odzyskać nie może. Jest na to jeszcze za słaby. I podejmuje działania, które znów można traktować w kategorii szczęścia, Przecież z Wawelu dalej na Pomorze niż z Poznania czy Gniezna, a to właśnie Kazimierzowi udaje się odzyskać Pomorze. Ma niezwykłe szczęście, tego nie miał jego ojciec Mieszko II. Kazimierz, myślę, że działał w sposób niezwykle roztropny. Szukał, albo można by powiedzieć używając słów Jana Kochanowskiego, macał gdzie miękcej w rzeczy. To znaczy, gdzie geopolityczna sytuacja stawia mniejszy opór. Najpierw odzyskał Mazowsze. Dużo trudniej było walczyć o Śląsk z Czechami. Niemniej taką energiczną walkę prowadzi. I w zwycięskich kampaniach wojennych odzyskuje Śląsk od Czech. Ale tu znów Odgrywa rolę wielka polityka imperialna Niemiec. Niemcy są gotowe uznać odzyskanie Śląska przez Polskę, ale nie chcą, żeby Polska cieszyła się bezwarunkowo tym panowaniem. Chcą, żeby zależało ono jakby od werdyktu cesarskiego. Temu służy najpierw zjazd z cesarzem w Merseburgu w 1046 roku, a później w Kwedlinburgu w 1054 roku, kiedy Śląsk został przyznany Polsce, ale w zamian za płacenie corocznego trybutu 500 grzywien srebra i 30 grzywien złota, czyli około 100 kg srebra i 7 kg złota corocznie miała Polska płacić Czechom w zamian za użytkowanie Śląska. A więc jakby władca Niemiec chciał pokazać, macie Śląsk, ale trochę to zależy od dalszego waszego zachowania, czy ten Śląsk będzie przy Polsce, czy nie. I dlatego Kazimierz uderza tam, gdzie ten opór był najsłabszy, czyli na Pomorze. Szuka znów źródeł gospodarczego wzmocnienia swojego państwa ku Bałtykowi. To jest rzeczywiście niezwykle ważny zwrot. Akcja no w kierunku Pomorza nie przeszkadzała przecież ani jego nowemu potężnemu, powinowatemu ze wschodu, Jarosławowi Mądremu. Nie była też rzecz jasna w żadnej sprzeczności z dążeniami władców czeskich. Mogła tylko ewentualnie zaniepokoić saskich feudałów, którzy kontynuowali swój podbój ziem Słowian Połapskich ale tutaj największe mógł uzyskać sukcesy Kazimierz i rzeczywiście on wznawia tę walkę o dostęp Polski do Bałtyku, walkę, którą poprowadzi skutecznie jego wnuk Bolesław Krzywołusty. Kazimierz zatem był świetnie przygotowany do roli władcy, ale czy lepiej niż jego ojciec Mieszko II? Na pewno był również bardzo dobrze wykształcony, jak na swoją epokę wyjątkowo. Ale świadectwem tego nie jest tylko przyznany mu później tytuł mnicha, a więc kogoś, kto był przygotowywany do kariery duchownej, w związku z tym wykształcony, właśnie. Nie, świadczą o tym przede wszystkim jego niezwykle roztropne czyny bowiem to nie jest tylko władca, który z mieczem w ręku, a tego miecza prawie nie mógł wypuszczać z ręki w walce o odzyskanie jedności państwa polskiego. Ale nie tylko z mieczem w ręku właśnie, ale z roztropnymi decyzjami zupełnie innej natury potrafił budować podstawy odnowienia polskiej suwerenności. Świadectwem tego jest, jak już wspomniałem, odnowienie polskiej organizacji kościelnej, sprowadzenie benedyktynów do Polski, ten klasztor, który wciąż stoi, na wzniesieniu nad Wisłą w Tyńcu, najstarszy wciąż funkcjonujący klasztor w Polsce. To jest jego fundacja z 1044 roku, a klasztory to kultura, podniesienie cywilizacyjne ziemi, która wokół się roztaczała. I tę właśnie rolę rozumie doskonale Kazimierz Odnowiciel, ale rozumie także, że aby Polska mogła umocnić się, potrzebne są sojusze. Tak jak o tym Pani już parokrotnie wspominała. Kazimierz Odnowiciel jest autorem geopolitycznego zwrotu Polski, który po dziś rezonuje w naszej wyobraźni, ponieważ to on pierwszy tworzy stały, stabilny fundament sojuszu polsko-węgierskiego. Wydał mianowicie drugą swoją siostrę, nieznanego imienia, za księcia węgierskiego Bele który już po śmierci Kazimierza Odnowiciela w 1060 roku zdobędzie tron na Węgrzech. I od tej pory te związki polsko-węgierskie, dynastyczne i przede wszystkim polityczne, wspólna walka o miejsce Królestwa Węgier i Królestwa Polskiego w Europie Środkowej, o ich niepodległość od zagrożenia idącego ze strony Imperium Zachodniego, będzie stałym zjawiskiem, wielokrotnie się powtarzającym to przecież z tego właśnie sojuszu polsko-węgierskiego, wtedy zawartego, wyjdzie ostatecznie do nas kiedyś po latach i królowa Jadwiga i jej ojciec oczywiście Ludwik Węgierski. Wtedy ten sojusz był dla nas bardzo cenny. Dlaczego Kazimierz nie utrwalił swojej pozycji koronując się? Bo został księciem. Pamiętajmy, nie miał insygniów koronacyjnych. Te zostały wywiezione, oddane najpierw przez bez pryma to, co ewentualnie jeszcze było w dyspozycji rodziny, trzymała Rycheza ze sobą, która pozostała w Niemczech w kolonii, pochowana tam ostatecznie, zmarła już po śmierci swojego syna w 1063 roku dopiero. A więc nie było insygniów koronacyjnych, ale była rzeczywiście na pewno obawa przed tym, ażeby nie ryzykować nowej konfrontacji z potężnymi sąsiadami przyjęciem tytułu królewskiego, do tego trzeba było jeszcze zebrać trochę sił. Wierzył na pewno, wiedział Kazimierz, że może postarać się o to już pokolenie jego synów, a miał dwóch synów, którzy dożyją wieku sprawnego. Bolesława, nazwanego szczodrym, śmiałym i Władysława, zwanego także Hermanem na cześć wuja Kazimierza Odnowiciela. Ta para mogła przenieść nadzieję, Kazimierza Odnowiciela na to, że ta jego praca nad odbudowaniem podstaw suwerenności zostanie uwieńczona koroną, choć nie za jego życia. Później, kiedy Polska będzie dość mocna, by znów symbolicznie ujawnić swoją suwerenność. Jeszcze jednym ważnym, a może najważniejszym dokonaniem Kazimierza Odnowiciela, który słusznie zasłużył na dany mu przydomek restaurator Polonię, odnowiciel Polski, Przydomek, który już znajduje się w kronice anonima zwanego Galem. Tym dziełem najważniejszym jest odnowienie elity politycznej, na której niepodległość się opiera. Bo niepodległość nie może się opierać na samym władcy tylko. Potrzebna jest elita. Ta poprzednia elita wyginęła w walkach albo skompromitowała się zdradą, pazernością, chęcią sprzedaży niepodległości w zamian za własne korzyści. To się okazało w czasie kryzysu lat 1034-38. I wtedy wśród prostych żołnierzy, rycerzy, którzy razem z nim walczyli, czyni Kazimierz nową elitę, elitę zasługi, elitę niepodległości. Symbolem tego jest opisany przez anonima zwanego Galem po raz pierwszy obrządek uszlachcenia rycerza. Prostego żołnierza, który w 1047 roku na polu bitwy otrzymał nie tylko ten tytuł sztachecki, ale i przydane do niego włości za zasługi w walce o niepodległość. Tak buduje się podstawy niepodległości najsilniejsze, tworząc elitę niepodległości, elitę zasługi. Nie tę starą, która mogła zawieść, ale tę nową, która udowodniła czynem, że niepodległość jest czymś, co rozumie i dlaczego jest gotowa poświęcić swoje siły, a niekiedy swoje życie. Myślę, dlatego warto przypominać historię czasów Kazimierza Odnowiciela, żeby zrozumieć sens tego orderu, który ustanowiony został jako najwyższy po 1918 roku, po odzyskaniu niepodległości, Polonia Restituta. To jest ten order, który nadaje się zasłużonym dla niepodległości Polski, dlatego żeby Polska była. Każdy może dołączyć do tej elity. Ja żywa. Za tydzień po godzinie 14 opowieść o czasach dwóch Bolesławów, Bolesława Szczodrego Śmiałego i Bolesława krzywołustego. o ich rozumieniu niepodległości i suwerenności Polski w czasach równie burzliwych. Sądzę, że może to być rzeczywiście ważna lekcja skupiająca się wokół pytania o skalę naszych ambicji niepodległościowych. Bolesław szczodry, śmiały, który próbuje budować imperium, ale niewiele przyczynia się do umocnienia państwa, który ryzykuje konfrontację ze społeczeństwem. I Bolesław krzywousty, który w żmudnej walce buduje podstawy polskiej niepodległości. Na północy, w oparciu o Bałtyk, ten kształt terytorialny, który dzisiaj znamy z mapy Polski. W dużej mierze zawdzięczamy go właśnie Bolesławowi Krzywoustemu. Serdecznie Państwa zapraszam na to spotkanie. Zapraszał profesor Andrzej Nowak. Tę i inne audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej polskieradio.pl ukośnik 1. Dorota Truszczak, do usłyszenia.